Witam, Fantasma Giera, podcast o grach komputerowych i konsolowych, ale nie tylko. Odcinek 354, ja nazywam się Damian Peluchaka-Dachman i ze mną jest Ryszard Hojnowski, a Karysław. Dzień dobry, wieczór. Namaste. Namaste. Ryszardzie, namaste. Dzisiaj yy, tak z hinduskiego się pozdrawiamy, tak? Tak, tak, tak. I tutaj kłaniam się do twoich kolan i dotykam twoich stóp. Kącik. Jest pierwsza rzecz, którą, o której tak pomyślałem, że wspomnę i to nie będzie Pokémon Go. Ale to jest już coś, co wszyscy nasi rodacy wiedzą, prawda? Interesujący się fantastyką. Andrzej Sapkowski zostanie uhonorowany specjalną nagrodą za, za całokształt. To jest informacja, którą też puściłem u siebie na stronie, czyli Andrzej Sapkowski w październiku zostanie uhonorowany tak zwaną, jak to się nazywa, nagrodą za kształt twórczości. Lifetime Achievement Award przez World, fantasy, World tak. fantasy i to jest no, chyba jedna z najcenniejszych oprócz Hugo i Nebuli oczywiście nagród, które może dostać pisarz szeroko pojętej fantastyki no i pan Andrzej będzie pierwszym Polakiem, który dostąpi tego zaszczytu. Pan Stanisław Lem chyba troszkę nie wchodził jako, że nie pisał fantasy jako, jako, taki, jako mm -hmm, taki... tak tak tylko twardą twardą science fiction, to, to, to może nawet nie był brany pod uwagę, chociaż mo, może pośmiertnie powinien dostać, ponieważ geniuszem był, znaczy Sańskie wielkim pisarzem był. Tak, albo by nie wiedzieli w sumie, komu przyznać, nie? Bo to może być jakiś konglomerat artystów, pisarzy za bloku wschodniego. Jak Filip Dick podejrzewał, że, że LEM to jest skrót organizacji, skrót nazwy organizacji, która zajmuje się pisaniem fantastyki i zamierza go porwać i w ogóle wykorzystać do doniecnych celów. Także... Ja polecam w ogóle, poszukaj trochę w ogóle sobie Philip K. Dick, kilka rozmów z nim. No bardzo, bardzo interesujący P człowiek. Powiem tak, moja żona pisała pracę magisterską o Filipie K. Dicku. Ja mam dom wytapetowany Filipem K. Dickiem, można jak powiedzieć. Więc... Ten te wywiad pewnie też gdzieś jest w domu. A twoja ulubiona książka albo twojej żony ulubiona książka? Nie, nie chcę powiedzieć Człowiek Wysokiego Zamku, nie chcę mhm. powiedzieć Ubik. Um, Słoneczna Loteria, to była pierwsza, którą się zecnąłem. wydaje mi się, dawno mhm. temu. Trzy stygmaty Palmera. Przypomnijmy to panu hurtowo, jest super. Tak samo jak film zresztą. Tak, tak, e, tak. Więc, tak. E... Paycheck, A... czyli, czyli nie wiem, jak to by zostało. Zapłata chyba? Chyba nie. coś takiego. No, ale film jest średni, opowiadanie, opowiadanie świetne. Znaczy, Dick był bardzo płodnym twórcą i on naprawdę napisał tyle, tyle ciekawych rzeczy. Płycie łzy moje, rzekł policjant, jest świetne. Więc naprawdę nie, nie chciałbym tutaj wy wybierać jednej pozycji z jego bibliografii. I no, cieszę się, jak wracając do Sapkowskiego, że, że on został uznany na świecie. Zastanawiam się, jaki, jaki wpływ na to tak naprawdę miała gra, a, a, a, a z drugiej strony, <grych> powiedzmy, czytelnictwo książek Może Moim zdaniem gra miała olbrzymi wpływ i bez gry nie otrzymałby tej nagrody, ponieważ dzięki grze Sapkowski, znaczy nie, nie, Sapkowski, a Sapkowski, jego proza stała się bardziej znana na zachodzie. Co prawda przed wydaniem pierwszej gry było chyba... Ostatnie życzenie przetłumaczone, ale to wszystko. Dopiero gra ruszyła to wszystko w takim większym stopniu, i kolejne tomy zostały wydawane. Chociaż nie jestem pewien, czy, czy wszystkie tomy sagi nie. są już wydane po angielsku, chyba jeszcze nie są. Nie? Bardzo powoli wychodzą. Wiem, że przem... no, bo, to, bo to jest ciężko tłumaczyć. Tak. To jest nieprawdopodobne wyzwanie dla tłumacza. Ale przez... nie wiem, czy przypadkiem ktoś, ktoś z Polski nie tłumaczy, że to nie no to, jest. Czy nie, my się wydaje, że. że znaczy, nie wiem, czy to byłby dobry pomysł, bo to musiała być osoba dwujęzyczna, tak, tak jak świętej pamięci Maciej Słomczyński, który był, tak. był Polakiem, ale wychowywał się w Anglii i był, no, myślał w jednym i w drugim języku, tak? To, no jest, to, to, to musisz tą tą drugą kulturą nasiąknąć i to, to, to trzeba tam, tam mieszkać. Najlepiej, jeśli jest na przykład Polakiem, który się wychowuje od małego w innym kraju, w tym wypadku niech to, będzie, niech to będzie Anglia i jest to młody Polak czy Polka wychowujący się w domu, który kultywuje polskie tradycje, ale cały czas jak wychodzi z tego domu, to ma to jest otoczony innym językiem, czyli, czyli dorasta w dwóch kulturach jednocześnie. I, i to tak. no, to, jest, to jest najlepsza możliwość na, do, do stworzenia potencjalnie dobrego tłumacza. Teraz y, wiedząc ilu Polaków jest na zachodzie to potencjalnie może mieć w przyszłości materiał do, do wykształtowania się wielu znakomitych tłumaczy, ponieważ wiele osób tak właśnie dorasta teraz w takich dwu, mhm, dwujęzycznych i dwukulturowych y, środowiskach i wydaje mi się, że, że ja nie znam żadnego tłumacza polskiego który byłby sobie w stanie poradzić z tak barokową w niektórych miejscach prozą pana Andrzeja i z jego grami słownymi. To jest, to jest, naprawdę, to jest naprawdę wyzwanie wobec tego. Podejrzewam, że to musiał być tłumacz taki jak, jak tłumacz na przykład Stanisława Lema, Michael Kaplan bodajże. Tak. Który, który zdał przetłumaczyć nawet bajki robotów, w zasadzie wydawałoby się nieprzetłumaczalne. W każdym razie bardzo, bardzo się cieszymy. Gratulujemy Sapkowskiemu. No jeszcze nie wiadomo, czy, czy pan Andrzej pojedzie do Ohio i, i przyjmie tak. ją w ogóle, tak musi przyjąć nagrodę. A tak, może, może się w niej postawić. Powiedzieć, pan Andrzej. powiedzieć, że dopóki nierozwiązany zostanie nie problem z Trybunałem, to on nie jedzie nigdzie. No tak. Ale to wracając jest... do, do, do jednej <laughs> rzeczy, w taka mała korekta. W poprzednim odcinku e, opowiadając właśnie o Wiedźminie i o głosie Krystyny Trzybówny, zastanawiałem się, kto w wersji angielskiej e, I co, David Attenborough. No właśnie, ja tutaj Kacper, tutaj pozdrawiam Kacpera, poprawił mnie, bo ja, ja powiedziałem nieumyślnie, że David Attenborough niestety nie żyje, co jest nieprawdą, bo to Richard Attenborough, jego brat nie żyje, więc David Attenborough, jego charakterystyczny głos na pewno mógłby się wiedzieć, mnie znalazł i ciekawy jestem, czy się znalazł. Tak pomyślałem o tym, jak małem takim sprostowaniem, bo no, to tr trzeba coś takiego zrobić. Pikachu. Pokemon Go. To jest taki fenomen, wszyscy o tym mówią, że nawet my musimy poświęcić dwie minutki, bo e, chciałem Cię zapytać, e, czy zainstalowałeś sobie No nie zainstalowałem, aplikację. ponieważ tej aplikacji jeszcze nie ma w Europie, na iOS-a. Co prawda można ją zainstalować w Androidzie, jak się robi jakieś czary-mary, ale nie chcę. Nie, no bo na Androidzie możesz wszystko zainstalować, tak. tylko musisz wyłączyć weryfikowanie. No to ja, jakoś, jakoś nie, nie chcę mi się tego robić. Poczekam, aż będzie w Europie na iOS-a i wtedy ją ewentualnie mhm. zainstaluję, chociaż troszkę się boję. Z drugiej strony może spowodować jeszcze bardziej aktywny tryb życia i bieganie po parku i bieganie po mieście. Znaczy, powiem tak, że ja, ja, ja trochę tak śmiałem się, że to jest taka aplikacja, która właściwie wyciągnęła ludzi z domu, bo wcześniej nie mieli powodów, żeby wychodzić, więc to jest na pewno duży plus. No i oczywiście też słyszy się dużo o tych historiach niesamowitych, że ktoś tam znalazł ciało w rzece, szukając Pokemona, że ktoś spowodował Karambol, bo się zatrzymał na środku autostrady, bo chciał złapać Pokemona i tak dalej, i tak dalej. Ale jak to zwykle bywa, no, kiedy, kiedy słyszysz o tym, o takim fenomenie, to zawsze jakieś takie historie dodatkowo pobudzają wyobraźnię. I ja już myślałem, że o tym w ogóle nie będziemy rozmawiać, ale okazało się, że mój brat, Spadł godzinę przed nagraniem, bo to nawet teraz, i okazało się, że ma, zainstalował. zainstalował. I, I mówi, że bardzo dużo ludzi widzi po prostu też na ulicach, że, że chodzą, patrzą w te telefony, i czasami widzisz, no nie? Znaczy, w sensie, na pewno nie każda osoba z telefonem, która się gapi w telefon, ma, ma zainstalowanego Pokémon Go, ale jednak no, to jest coś, co, co rzeczywiście jest. jest jest już więcej niż, niż, niż, niż, nie wiem, Angry Birds czy, czy no, Flappy Bird W tym okresie było. To, więc... to jest gra, która sprawia, że ludzie zaczynają nawiązywać jakieś, często nie wiem, znajomości, przyjaźnie i, i sprawia, że, jak ktoś się mówi, socjalizują się bez nawiązania do socjalizmu. Dokładnie. I czytałem bardzo ciekawy wpis młodego taty autystycznego chłopca. Który, no jakby nie z, dla niego świat zewnętrzny nie istniał, ale lubił gry i dzięki Pokemonom nagle otwiera się powoli na świat zewnętrzny i na innych ludzi. Dla, I to jest, coś, mm -hmm. to jest coś wspaniałego, tak, że, że może dzięki grze stać się. No, to górnolotnie brzza brzmi, ale, ale jakby członkiem tak. jakiejś społeczności, od której się odcinał z powodu choroby. Czy w zasadzie choroba go odcina. To, to jest bardzo ciekawa gra, dlatego że ona, ona jest grą. Ale to nie jest taka typowa gra. To jest, to jest jakby program, który wykorzystuje tą rozszerzoną rzeczywistość, prawda? Jest taką nakładką na, na, na, na, mapy, na Google Maps. I przez to, tą swoją prostotą trafia do ludzi, którzy normalnie się grami nie interesują. Stąd ten fenomen, y, tak się rozrósł szybko. Taką, tak, taką, taką, takim, taką, wirusową y, pocztą fantoflową. Ktoś o czymś wspomniał, ty widziałeś to, tak tak, tak, tak, dalej, I nagle teraz każdy o tym mówi, każdy to widzi. Um, no tak, no ja, ja kilka, kilka chwil się pobawiłem tym. Rzeczywiście to bardzo ciekawe wygląda, bardzo wciąga, dlatego, że to jest takie typowo zbieranie. Takie, to wykorzystuje te takie instynkty, że musisz coś mieć, kolekcjonować i w swojej prostocie, w tej istocie na pewno ta gra nawiązuje do, do, do, do, do tych starych herpegów, kiedy, kiedy po prostu chodziłeś, zbierałeś, łapałeś te pokomony, walczyłeś nimi na arenach i tak dalej. To wszystko tu jest, ale tu oczywiście jest cała, cały model jakichś drobnych mikropłatności dorzucony, no już ta gra po prostu zarabia krocie. Podobno bije rekordy wszelkie. 2 miliony dolarów dziennie zarabia. Tak, no więc... No, Akcje Nintendo że... wyskoczyły w górę nieprawdopodobnie. Okazuje się, że Nintendo mówi nie będziemy robić Aniksa, zostaniemy przy Pokemonach. No wiesz, patrząc na to jak rzeczywiście, jak wydanie gry rozruszało gospodarkę, to, bo tak, najpierw akcje Nintendo podskoczyły w górę, wobec tego cały indeks giełdowy japoński poszedł w górę, co oczywiście spowodowało ruchy odpowiednie zarówno w Stanach jak i w Europie, także wszystkie czy wydanie gry spowodowało rozruszanie chwilowe, bo chwilowe pewnie, tak. może to jest stały rok, zobaczymy. Gospodarki, co, się, to jest że nie, więcej, nieprawdopodobne. Nie? Mówi się, że więcej ludzi korzysta teraz, obecnie, dziennie z, bawi się Pokémon Go, niż korzysta z Twittera. To, to już jest... No nic, jak ta gra trafi do Europy już tak e, oficjalnie, może się skuszę, chociaż szczerze mówiąc to, nieko, niekoniecznie jestem wielkim fanem Pokemonów, szczerze mówiąc to, cała mnie temania mania Pokemonowa Bo za, za duzi jesteśmy troszkę. Chyba, tak, tak, dokładnie, tak, dokładnie. Jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy starcami. Ale wiesz co, Rysławie, jak myślisz, co w tej mechanice mogliby nam zaproponować? Ej, jak, no, jak... Powiem Ci tak, to jest mechanika, o której ja już czytałem jakiś czas temu, znajomi na, na forach takich deweloperskich pisali o pomysłach na rozszerzoną rzeczywistość, jak to można zrobić I, i i tak naprawdę już pierwsze podejścia do tego typu gier były były już dawniej, chyba, nie wiem, rok czy dwa lata temu też Nintendo w, przy współpracy z Googlem roz, umieściło 1 kwietnia Pokemony gdzieś w Stanach, w różnych miejscach i, te, i też było polowanie. Te wszystkie aplikacje z rozszerzoną rzeczywistością, które, które powodują wyświetlanie się jakichś dodatkowych elementów, czy też nieistniejących normalnie elementów na, na, na, konsolach jeszcze PSP i, i Nintendo 3DS, to, to, to, one już są. Więc dla nas chyba wystarczyłoby, żeby to nie było, wiesz, żeby to było coś bardziej Poważnego, nie wiem, no kurde, można sobie wyobrazić y, polowanie na potwory takie na przykład, taki Wiedźmin, nie? No y, właśnie, y, y, y, y, Polujący na rzadka... potwory, zbierają, albo, albo jakby, bo wiesz, bo dla mnie z pokémonem jest taki problem, że kiedy gra wystartowała i kiedy pojawił się film animowany, już miał dwadzieścia kilka lat. No i to było dla mnie po prostu trochę za infantylne, zwłaszcza, że nie, nie byłem i nie jestem zbytnim fanem takiego klasycznego anime, jak, jakie prezentuje sobą Pokémon i dla, dla mnie to była zabawa dla dzieci. Grałem w jakiś, na emulatorze jeszcze e, Game Boya, w, w jakąś tam pierwszą część i no i to, to, to jest erpek, więc wciągał z jednej strony swoją mechaniką, z drugiej naiwnością i infantylnością trochę odrzucał, więc jakby nie wracałem do tematu, znaczy zdawałem sobie sprawę z istnienia tego fenomenu, ale jakby nie, nie drążyłem tego i patrzyłem jak osoby, które miały kilkanaście lat, kiedy, kiedy ta, ta gra wyszła, kiedy serial wyszedł, nadal z tym dorastają. Ja nie wiem, jak, jak, jak u Ciebie było z zahaczaniem o anime, ale ja pamiętam, że ja zahaczyłem o jedno anime, które było bardzo popularne na Polsacie swego czasu. Sailor Moon? z Księżyca, tak, tak. tak. To, to, to, to ja Ci powiem, że ja pamiętam, z, za czasów mojej młodości były przygody się z Nibada Żeglarza, też jako anime. I, mm -hmm, I to mm -hmm. pamiętam, ale już wtedy jakby nie byłem fanem wielkich oczu, nieistniejących nosów i tak. pokazywania w uśmiechu takich takich czy otwartych to też wtedy, bóż. Tak? To jest... tak, znaczy dla mnie to w ogóle anime jako Pokémon czy na przykład Dragon Ball to, to, to, to zawsze to się kojarzyło z jakimś takim, z czymś innym, takim zupełnie, takim, takim innym typem anime, takim, bo ja już wtedy zaczynałem się interesować takim anime, które, które no nie wiem, też można na pewno tak, od, od, zaczynając od no, tak, Akiry, Shell, tak, tak. poprzez też takie komedie, jak na przykład, nie wiem, Tenchi ale na przykład bardzo lubiłem ja to jak mówię Armitage 3 nie wiem kto się Ja bardzo lubię Ninja Scroll na przykład bardzo Ninja Scroll no właśnie to są, to, to, jest, to jest bardziej to co do mnie trafiało i dlatego y, nigdy nie nie, nie, nie trafiały do mnie Pikachu i, i, i przyjaciele no ale y, no zobaczymy może ktoś po prostu wymyśli bo wiesz jak to jak grzyby po deszczu zawsze powstają jakieś poru, podróbki przeróbki I, i, i, nie myślę, żebyśmy musieli długo czekać na, na jakąś, jak nie będzie o Pokemonach, ale będzie miała podobną mechanikę i, i zobaczymy, może wtedy coś do nas trafi, no ale ktoś to musi przejść, zanim będziemy wiedzieli, czy, czy to warto w ogóle po to się będzie, będzie jakiś Monster Hunter, chociaż już, albo no. Beast Hunter, albo coś w tym No właśnie o tym też pomyślałem, tak, tak, tak. w Inside? Grałem w Inside, skończyłem Insight, nawet skończyłem z alternatywnym zakończeniem Inside. Wymaksowałem Inside. Nadal nie wiem, co sądzić o Inside. Znaczy, nie wiem, co sądzić o fabule, bo je, jako gra świetna. Świetna, krótka, ale świetna. Twórcze rozwinięcie Limbo z takim twistem przedziwnym na koniec gry, bo nie, nie chcemy chyba psuć zabawy. Ale nie, nie, jest... nie, nie będziemy. No, tak, to jest Ale, ale, ale coś się, się dzieje pod koniec i, i to nie za bardzo wiadomo co się dzieje, przynajmniej ja do tego nie doszedłem. I, i w tej rozszerzonej, e, w rozszerzonym zakończeniu też nie wiadomo, co się dzieje? To jest inne czy, to zakończenie, jest... To, to nie jest, jest innego. No właśnie, bo to jest, to jest ciekawe, no, bo gra, to, co możemy powiedzieć, to, to, że to jest platformówka logiczna, y, z takim, oczywiście jest y, w zupełnie innej otoczce, ale, ale ja czułem troszeczkę takiej tak, taki, taki wibracji oczywiście poza Limbo, które jest takim bezpośrednim skojarzeniem, bo to, to samo studio robiło, to gdzieś tak miałem skojarzenie z Another World. Oczywiście dalekie, ale, ale to też była taka y, przygodówka, w której gdzieś 80% klimatu budow budowane właśnie był przez tę atmosferę, przez ten świat, przez, te, przez to, co się dzieje dookoła. To, co zrobiłeś, to oczywiście to było jedno, bo właśnie w Inside, to, Nie no, może... W... Może właśnie te sekrety odnaleźć, jest ciężko, ale sama, same łamigłówki nie są specjalnie trudne. To są rzeczy, które właściwie w większości przypadków wpadasz na rozwiązanie od razu i później tylko egzekwujesz to, co musisz zrobić, coś złapać, coś przesunąć, gdzieś tam wskoczyć, coś zrobić i, i, i może to nie stawia wyzwania. Ja przy pierwszym podejściu odnalazłem tylko dwa, dwa sekrety i to tak specjalnie nad nie szukałem. I yy, myślę, że po prostu... Będę musiał jeszcze raz zagrać w tę grę, żeby... żeby nie musisz w całą rzeczy. grę przechodzić, ponieważ każdy jakby wycinek gry ci się zapisuje i możesz później wczytać w dowolnej, o... w dowolnej kolejności. A zaznaczam mi, który w tym odcinku znalazłem sekret, czy, czy nie zaznacza? Czy mm, to nie wiadomo? Nie zaznacza. Nie, nie to musisz A ile jest sobie. tych sekretów? Chyba tak, jest tak ich... Na niech, niech pomyślę, kilkanaście. Rozumiem, że wszystkie chyba. trzeba znaleźć, tak? Żeby, żeby to zakończenie... Wszystkie trzeba znaleźć, się... żeby zakończyć... Kurczę, nie chcę dużo mówić. Znaczy ja mam takie wrażenie, wydaje mi się, że wszyscy grali w Limbo, wszyscy wiedzą mniej więcej, jak się kończy Limbo. Tak, to już takim chłopcem grało w tak, Czarnowie. Ja, gra. ja mam wrażenie, że, że, że Insight to jest druga część. To jest, pokazuje, co się stało z tym chłopcem, kiedy wydostał się z tego, coś czy z tej otchłani. Mm -hmm. i mm -hmm. nagle przedostał się do miejsca, które wcale bardziej przyjazne nie jest, a wręcz w niektórych sytuacjach jest groźniejsze. I jest, już czytałem kilka teorii na temat zakończenia, ale kurczę, tu je trudno mówić, żeby, żeby jednocześnie nie psuć zabawy. Bo jest... Jeśli będziesz chciały powiedzieć ten, to najwyżej ja po prostu zaznaczę i, i, i oznaczamy to jako, jako, jako fragment, zradzający fragmenty fabuły, więc śmiało, jeśli chcesz, to ja tutaj to zaznaczę. Dobrze, no to teraz uwagę, zaznaczamy, jest, jest spoiler, czy też psuj fabularny, jeśli ktoś tak. nie grał w Insight, to niech lepiej na następne minutę, dwie sobie przywinie. Ja w postprodukcji dokładnie oznaczę to tak. Ze względu na długość Psuja Popularnego postanowiłem umieścić go jednak na końcu odcinka, więc spokojnie słuchajcie dalej. Uważasz, że to jest e, gra? jakby jakoś bardzo wyjątkowa, że to jest coś, co, czego ci brakowało na przykład nie wiem, na Xboxie One, że to jest jedna nie. z najlepszych platformówek, które nie, nie, nie, nie. Jest to bardzo ciekawa gra, ale nie sądzę, żeby to było jakieś um, dzieło wykraczające, znaczy określające nowe standardy i pokazujące możliwości rozwoju gry. To jest bardzo ciekawa platformówka, platformówka Przygodówka z bardzo interesującą i niejasną historią, i, I pewnie niejasność sprawia, że wydaje się ta gra taka niezwykła. To, to jest podobnie, troszkę wydaje mi się, jak Dark Souls. To są świetne gry, jednocześnie ich niepokojąca i niejednoznaczna fabuła, którą trzeba rozwikływać i szukać tropów, sprawiają, że wydają, wydają się te gry, oprócz tego, że są bardzo dobre, to jakby do, dodatkowo kładą taką warstwę lukru, można powiedzieć, i, i sprawiają, że ludzie może, czy też recenzenci widzą w nich jeszcze więcej niż są te gry w rzeczywistości. Szczególnie, że pewne rzeczy te sytuacje, które są, yy, które gracz napotyka, w których się znajduje, który, których jest częścią, no są... Ja nie chcę mówić kontrowersyjnie, bo to nie chodzi o właśnie o ale że są mocne, że są takie, które dają ci do myślenia, bo yy, że możesz jakby... Yy... O ile samo zakończenie gry jest bardzo trudne do zinterpretowania, do odgadnięcia, tak te sytuacje one są... Yy, no je już łatwiej jest zinterpretować. Jakby odnieść je na przykład i powiedzieć, że ta sytuacja odnosi się, nie wiem, do, do tego, jak ludzie teraz żyją. Albo do tego, jak się ludzie traktują. Albo jak ludzie się zachowują. Wiesz, że, że, że, że, że ludzie są owcami, którzy po prostu nie mają jednej świadomości, tylko, tylko są kierowani przez coś. No to jest jakby... To wydaje mi się, że podejmuje taki, takie dość kontrowersyjne tematy, kiedy je właśnie tak interpretujesz. I, i to na pewno e, robi wrażenie, dlatego, że w, w grach i, bo, bo generalnie 99% gier ma jednak mają jednak sprawić Ci przyjemność. Macie, nie wiem, e, ma, ma, ma się z Tobą bawić, ma, ma Ci dać satysfakcję i tak nie, dalej. Nie, gry nie powinny mm, y, dawać Ci takiego uczucia dyskomfortu. Inside nie jest taką grą, która która w jakimś stopniu tak jak właśnie ta Dragon Cancer yy, poszła jakiś bardzo mocny ciężki trudny temat, który który no, no, no, na wskroście może dotknąć, ale jednak jest na tyle na tyle zahaczał pewne rzeczy, że że staje się jakby takim takim łatwym nie wiem, celem, czy może, nie wiem, jakimś takim, takim czymś, co, co łatwo właśnie w różnej argumentacji wykorzystywać jako popatrz, jakie gry potrafią być bogate, jakie potrafią treści jakie, że to, jest, że to jest sztuka właśnie, że, że te historie no nie są, są czymś więcej niż, niż bieganiem z lewej do prawej i, nie wiem, waleniem głową w, w cegły i zbieraniem humoru. Ale tak generalnie polecasz... Tak, że... jak, jak najbardziej ją polecam, bo to jest świetna gra, tylko że nie robiłbym z niej ósmego cudu świata. To nie jest, to nie jest coś... To nie jest tytuł, który jakby stanie się podwojenami nowego gatunku. To nie jest coś aż tak hmm. wielkiego. To jest naprawdę bardzo dobra gra. Bardzo krótka gra, co też jest dla mnie plusem na przykład, bo jestem w stanie ją skończyć i, i cieszyć się. Tak, mu. dwa wieczory i można skończyć. Tak, Tak, dwa wieczory można skończyć. To nie jest gra, przy której się zacinasz na długo. Nawet przy szukaniu tych sekretów. Zagadki są, wydaje mi się, świetnie wyważone. Jest taki bardzo dobry balans pomiędzy delikatnym uczuciem zacięcia, aby po chwili te zacięcia przywoływały, aha, to, to trzeba zrobić. I jakby nie ma, mhm. nie ma takiego momentu, że jesteś sfrustrowany poziomem trudności. Wszystko idzie bardzo płynnie. Jeśli się nawet wahasz przez chwilę, to to wahanie szybko. Yy, tak, ta grafika yy... jest taka, że ona ci. Yy, że ona, je, ona nie jest taka jak Bo Glimbo właśnie było czarno-białą grą, taką, yy, taką opartą też na cieniach. A tutaj jest. Yy, grafika, można powiedzieć, że jest bogatsza. Jest górna, jest taka, Tak, jest, ale jest na tyle oszczędna, że te rzeczy, które które, yy, yy, nie wiem, które możesz, z którymi możesz wejść w interakcje, które coś znaczą, które są do czegoś potrzebne, że, że bardzo szybko je wyłapujesz z tego otoczenia, że dzięki temu jak na grę logiczną tutaj nie można mówić w ogóle o frustracji, że to też nie, że, że w porównaniu na przykład, nie wiem, insight do, do, do witness, no to witness jest jednak taką grą, gdzie pewnie musisz kartkę i ołówek sobie trzymać gdzieś na, na podorędzi, żeby, żeby sobie rysować jakieś rzeczy, tak. a, tutaj, a tutaj no tak jak mówię, mówię, no z marszu można właściwie każdą, każdą zagadkę rozwiązać tutaj nie potrzebujesz na przykład wiem, odejść od komputera czy od konsoli, e, wziąć dwa głębokie oddechy i dopiero wrócić do tego, więc e, to jest na pewno e, dla, dla kogoś, ta, kto nie chce się za bardzo męczyć, no nie chce po prostu przejść grę, to, e, jakiś plus. A co jeszcze grałeś, Sławie, tam ostatnio? co nie, pogrywasz? Nie wiele, wiesz, bo jakoś tak... Nie miałem... Wakacje spędzasz na na przyjemniejszy czas niż granie <śmiech> tam. Ci na starej komputerze. Znowu wróciłem do, do, do ćwiczeń po długiej przerwie znowu chodzę na siłownie, ale odpaliłem powiem ci sobie Total War Warhammer. I am Karl Franz And I was born into this world. Just like you. A world of unceasing war and endless terror but with a nation of men at its heart. A bastion of hope and courage. The Empire. Led by the craven, Torn apart by the greedy. Weakened and exposed. Forever on the defense. But no longer. Jest to gra naprawdę bardzo rozbudowana. Trochę się w niej gubię, bo ostatni Total War, w którego grałem, to był, to był Rome wieki temu. I szczerze powiedziawszy, Total War Warhammer, mimo że, że dzieje się w moim ulubionym starym świecie, jest dla mnie grą trochę przytłaczającą swoim ogromem i jakby złożonością. Także na razie dopiero pokonuję pierwszych przeciwników, pierwszych buntowników, doprowadzam do do porządku, bo gram oczywiście z, z, zacząłem od, od sił Imperium, ale tak naprawdę sprzymierzam się, jeśli chodzi o gry do nagrania takiego Let's Playa, czy też zagrajmy z dwóch tytułów hmm, wirtualnej rzeczywistości, w zasadzie nawet z trzech, ale hmm, chciałbym po prostu pokazać graczom Oculusa, Oculus Rifta i pewne jego zalety. Cortex simulation engaged. Brain stem strobe enabled. Is that my hand? <laughs> Journal entry, May 10th. The electrochemistry of his brain has responded better than I expected. I'm going to step up the virtual treatment and increase the dosage of nootropic drugs. A jakież to mogą być zalety w stosunku do, do Vive'a? Znaczy, jeśli chodzi o Wajwa, o to m, wydaje mi się, że są trzy zalety. Znaczy, może trzy przewagi. Pierwsza przewaga to jest y, proces instalacji i przygotowania wszystkiego, który trwa parę minut i jest całkowicie bezproblemowy. <śmiech> w w do tych kilku godzin, prawda, z wajwem. Tak. Y, drugi y, y, drugi y, plus to są słuchawki. Które jest w wajwie trzeba sobie podpiąć samemu, to już są zamontowane stały i są naprawdę dobrej jakości. A trzeci, trzecia przewaga, która w zasadzie niknie już chyba niedługo, też zrobię tego testy, to są, to są gry. Można, nie, nie tyle przewaga, co na Okulusa są gry takie AAA, można powiedzieć. Mamy gry, A. które rzeczywiście widać, że zostały wykonane przez duże studia. I zostały w te gry wrzucone du duże pieniądze, co widać po wykorzystaniu, no, co widać po grafice i, i pewnych rozwiązaniach mm -hmm. powiedzmy w gameplayowych. Pograłeś, rozumiem, że to są te gry, które chcesz y, zaprezentować, tak? zaprezentować dwie gry. Chciałbym pokazać Kronos, y, takiego bardzo ciekawego RPGa i druga gra to jest y, Edge of Nowhere, oparta bardzo na twórczości H.P. Lovecraft'a. O. I ten Edge of Nowhere dzieje się w Arktyce, czyli jest, są nawiązania do Prisoner of Ice i w, do parę, i w Górach ten, Szaleństwa. Martin of Ta, w górach szaleństwa. Więc pograłem chwilę i naprawdę jest to coś ciekawego z drugiej strony. Tak naprawdę obie te gry mogłyby spokojnie istnieć bez wirtualnej rzeczywistości. Ponieważ w obu m, jesteś sobie lewitującym gdzieś bytem, to jest bo po prostu jesteśmy, jak, służymy jako obserwator, który w przypadku Kronosa jest zafiksowany w jednym miejscu. W, w, w, tam kamera jest zrobiona mniej więcej tak jak balon in the Dark, czyli jakby przechodzisz do pomieszczenia i jest nowy rzut na na pomieszczenie i my po prostu patrzymy jakby z tego, z tego rzutu, tak? Możemy się rozglądać wokół siebie, jest kilka naprawdę świetnych widoczków. Natomiast stoimy. W na przypadku Edge of Nowhere jesteśmy przypięci kilka metrów za plecami naszego bohatera, czyli też tak naprawdę głową robimy za drążek sterujący nie? w sumie może nie, nie drążek sterujący co, co drążek do rozglądania się i obie te gry spokojnie mogłyby istnieć bez wirtualnej rzeczywistości żadna gra na wajwa nie mogłaby istnieć bez wirtualnej rzeczywistości i to jest tak naprawdę Oculus Rift to jest tak jak telewizja 3D czy też kino 3D fajne czasami, ale nie dobrze nie niezbędne. zrobione ale nie niezbędne a miałeś problem z błędnikiem w Oculusie? Tak. Czy, czy już jesteś tak takim wyjadaczem weteranem? Nie, nie, nie. nie. Takim nie, nie. Ja w ogóle nie jestem w, wyjadaczem. Jest w Wajwie problemu z błędnikiem nie ma w ogóle. Tak. Jeśli oczywiście gramy w te wszystkie gry, które polegają na ruszaniu no, się. No ale w Oculusie, I... przez to, że jesteś stacjonarnie. Tak. W, w ustawiony. jest Okulus jest wyrażeniem stacjonarnym i miałem, kiedy grałem nie w Kronosa, w którym. Kamera jest zafiksowana, kiedy grałem w Edge of Nowhere, kiedy my jakby jesteśmy takim kamerzystą, który porusza, porusza się za naszym bohaterem, idzie kilka kroków za naszym bohaterem. tak? Możemy się wyobrazić, że mamy przed sobą jakiegoś eksploratora północy, a my, my z kamerą idziemy tuż za nim. I tutaj jest ruch. I przez parę pierwszych chwil czułem się bardzo niefajnie. Nie i zastanawiałem się nawet, czy nie, czy nie przerwać, bo z reguły jest tak, że jak się zaczynasz czuć niefajnie, jak zaczynasz czuć lekkie takie wahania błędnika, to lepiej jest ściągnąć okulary, ale tego nie pogłębiać. Jednak tutaj, tak. akurat w przypadku tej gry, to było bardzo początkowe wrażenie i ono po chwili przeszło. Natomiast w innej grze, w innej grze, mnie tak, że próbowałem, haha, na siłę sobie pomyślałem, że jestem twardy i dam radę. No i później cały dzień cierpiałem. Więc no ogólnie można błędnik przyzwyczaić do tego, tylko to powinno się robić w takich bardzo w takich małych dawkach, bardzo tak. małych dawkach. Jak, jak poczujesz się niepewnie, nie tego, zdejmujesz gogle, odkładasz, czekasz, aż przejdzie, zakładasz ponownie i za każdym razem pewnie możesz wytrzymać ciut dłużej, ciut dłużej, ciut dłużej. Aż nie robić na to jej wrażenia. Oczywiście pewnie są osoby, na których w ogóle te, takie wahania błędnikowe nie, nie robią wrażenia. Podejrzewam, że każdy nie, jakiś pilot na przykład, który ponaddźwiękowo sobie lata, czy też kosmonauta, nie miałby z goglami wirtualnymi żadnych problemów, ale to są osoby, które są trenowane w tym, żeby sobie z takimi dziwnymi wrażeniami radzić. No i one takich problemów nie powinny mieć. A ja właśnie pograłem yy, i cały czas gram. W ogóle nie sądziłem, że mnie tak wciągnie. Homefront, The Revolution. O, Gra mam to, ta... mam to. zapomniałem, kupiłem to nawet. Yy, bardzo ładne w Polsce jest wydanie pudełkowe yy, z, z grą w, na, na CD oraz mhm. jest artbook oraz taki po, poradnik z, jakby z, z przejściem wszystkich misji jak wszystkimi się wszystkimi. Jest, to jest takie normalne wydanie? Czy jakieś tak. kolekcjonerskie? Tak, to, znaczy, to, to jest takie normalne wydanie, ono kosztuje bodajże 90 zł. mam je przy sobie. Nazywa się to... A bo to na wersji pc -towej. Tak, na wersji PC-towej. To. Nazywa się mhm. to Home Desert of, of Karak, edycja Morza Wydm. A, widzę. <laughs> Ja tak sobie zastanawiam, co tam masz? Nie? Homefront. A, a, okay. ale nie, ale możemy wiesz co, bo o tej edycji co bo to Homeworld, edycja Morza Wydm tak. tak, rewelacyjnie przygotowane wydanie, jedyne chyba na świecie tak. pudełkowe wydanie tej gry chyba tak, to jest gra tak. 3 DLC artbook, poradnik, szczerze ścieżka dziękowa i trzy naklejki z którymi nie wiem co zrobię, ale tak tak, się. i wiem, że chyba w jakiejś tam edycji, nie wiem czy Empik nie sprzedawał, czy nie sprzedaje jeszcze z koszulką, że mogłeś jeszcze um, koszulkę dostać. Akurat o Homeworldzie i, i e, tych pustyniach e, Karak, na, czy Karaku, nie wiem jak to powiedzieć, e, to rozmawialiśmy, ale bardziej mi chodziło teraz o Homefront The Revolution, czyli, czyli grze, która jest kontynuacją tego słynnego Homefronta, który miał być odpowiedzią na Call of Duty i na takie różne gry. They stole our liberty and our freedom. America is under control of the KPA. But she Różne losy były prawda? chaos studio czy oni się nazywali też chyba nie istniem więc to zupełnie markę przyjęło na studie. Gra teraz została wydana na silniku CryEngine i jest w otwartym świecie. I yy, Przyznam, że, że niewiele się spodziewałem po tej grze, bo yy, po alfie i po becie no, to, to tylko tyle słyszałem, że yy, gra ma bardzo yy, kiepską wydajność, że graficznie nie, nie powala, że gameplayowo też specjalnie... No, nie wiadomo, co w tej rozgrywce ma być interesującego, ale to jest zawsze tak problem z tym, że kiedy masz do czynienia z betą, to masz albo tylko fragment rozgrywki, no albo rzeczywiście no, ta gra jest na tyle zabugowana, że możecie odrzucić. I, i Home of the Revolution tak sobie wyszło i bez echa no, były głosy bardzo negatywne, tam przygotowali jakieś patcze. Ja dopiero od kilku dni zacząłem grać i, i się wciągnąłem. Bo to jest ta sama mechanika, którą znamy z Far Crya, tak? czyli mamy otwarty świat mamy pewne rzeczy, które musimy zrobić, mamy jakieś misje, które są, e, które ciągną nas, fabuły przenoszą nas z miejsca na miejsce, bo jest kilka lokacji takich większych, które, które odblokowujemy, ale przede wszystkim też zdobywamy teren, mamy jakieś, jakieś dodatkowe misje, mamy coś w rodzaju wierzch, więc jakby ten, ten, schemat Far Cry'a jest, jest jakby, przeniesiony, tylko już do innych realiów. Czyli już nie biegamy po dżungli, po jakimś tam, czy jakichś takich, po Tybecie, czy, czy w innych takich egzotycznych, pięknych, bajkowych krajobrazach, tylko mamy, mamy miasto. I to miasto, nie wiem, czy akurat fabuła Homefronta ci jest znana. No i sobie. tak, znaczy atak Korei Północnej na Amerykę podbój. Tak, i tu jest, tu jest w bardzo ciekawym filmie początkowym, takim, w intrze jest to, to troszeczkę bardziej rozwinięte, bo akad pierwszy Homefront, no to było tak, że oni nas zaatakowali znaczy nas, się tak poczułem Amerykanów zaatakowano e, właśnie tak z nienacka i, i, i to jest taki pierwszy raz, kiedy, kiedy Amerykanie tak naprawdę posmakowali tego, co to znaczy być jak pod okupacją tak? zawsze to Ameryka gdzieś tam prawda, w, wprowadzała demokrację okupowała nie wiem, Irak i tak dalej Tak tutaj się to przeniosło na ich teren i to było bardzo ciekawe, to już była bardzo ciekawa koncepcja i tutaj jak to rozwinęli, dodali taki twist, że, e, bo to jest taka historia trochę alternatywna, w tym sensie nie tylko tym, że a, że Krańczycy zaatakowali, ale to już się wcześniej wydarzyło, kiedy e, ta technologia w e, e, wprowadzili nie wiem, jakieś tablety, nowoczesne, wiesz, jak, jak, niemal jak Apple. Wprowadzili iPhona, wprowadzili tablet, iPada i tak dalej. Okazało się, że te urządzenie miały jakieś takie specjalne wirusy, które pozwoliły załadnić tam w ogóle tam, e, Amerykom od tyłu, wiesz, i ta, ta, ta, ten Back element door. tej cy tak, cyber, e, cyber warfare e, zainstalowane, ale tak to poza tym, e, to, e, to była taka typowo, typowy najazd, no nie, który, który e, niemal w nieniu oka e, w pozbawił Amerykę złudzeń, że są w stanie stawić czoła e, armii nieprzyjaciela i, i, i wiesz, i cała gra jest właśnie o tym, jak, jak wiesz, jesteś członkiem ruchu oporu, który próbuje y, zmobilizować ludzi, którzy, który próbuje, nie wiem, wykonać jakieś misje, nawiązywać kontakty i tak To jest świetnie świetnie zaprezentowane. No Oczywiście gra, gra ma swoje problemy, bo, bo wydajnościowa nadal nie jest e, specjalnie e, lepiej niż było wcześniej. Tam jakieś patrzę, trochę to poprawiły ale bardzo mi się podoba właśnie ten klimat naprawdę to, te, ta okupacja, wiesz te miejsca, one robią wrażenie i ta rozgrywka w tym otwartym świecie, ona ma sens dlatego, że cały czas widzisz jakieś patrolujące oddziały właśnie tych Koreańczyków one są bardzo futurystyczne bo to już nie jest, wiesz, ta Korea Północna, którą my znamy z filmów czy, czy z, z telewizji czyli Injom jong -kun, czy jak tam się nazywa ten ich przywódca i, i te wielotysięczne pochody pokazy jakichś niesamowitych rzeczy tylko to jest naprawdę futurystyczna armia z dronami, z, z jakimiś technologiami, który, który, o których się, powiedzmy, Amerykanom w ogóle nie śniło. I, i w, w tym przypadku to w ogóle trochę e, dla mnie nawiązuje klimatem takiego serialu, który e, niedawno skończył się jego pierwszy, pierwsza seria, The Colony. Nie wiem, czy nie, nie, The Colony to jest, to jest taki serial, gdzie Ameryka też jest pod okupacją, tylko w tym przypadku Korei... Tak, nie y, Korei Północnej, tylko... Tylko właśnie jakiś istot pozaziemskich. Oni oczywiście nie, to nigdy nie jest do końca, znaczy, to jest, to jakby w tle się dzieje, wiesz, nigdy tak naprawdę do ostatniego odcinka nawet nie widzisz tych postaci, z tego. wiesz, że mają swoją bazę na księżycu, wiesz, że jest ta technologia i tak dalej, ale jakby, wiesz, ten, ten klimat, no nie ta kolonia, no to jest jednak, to jest ta okupacja, bo to jak, tak to jest po okupacji, że na miejsca wybiera w sobie w cudzysłowie, zaufanych ludzi, z których buduje wiesz, tą administrację tego okupowanego miasta, więc masz tak zwanych szmalcowników i tak dalej, no to, to, to wszystko jest. Oczywiście w grze no nie możesz mieć jakiejś takiej super głębi, nie, nie możesz zrobić e, z gry e, Homefront e, Czasu Honoru, prawda? Jak to jak scenie, wiesz, tej, tej, tej, czy, czy, czy nie możesz na przykład tam przekazywać takiej treści głębokiej, czy w ogóle takiej historii, jak na przykład nie wiem, było na przykład w Powstaniu Warszawskim, ale to też jest taki, taki klimat, że masz to zniszczone miasto właśnie po tych bombardowaniach, po tych walkach ale masz takie miejsca, w których też się ta akcja toczy, gdzie, gdzie ta kontrola tej armii jest większa, więc jest tak cukierkowo, jest czysto, schludnie, wiesz, taki zupełnie inny klimat, do którego się tak też inkognito przedostajesz, ale tam też budujesz ten ruch i to, to jest też część mechaniki gry, że musisz buntować ludzi, jakby jakby nie jakby to bud budować taką pewność siebie zdobywać ich serca poprzez właśnie yy, robienie takich rzeczy jak, jak jak jakieś drobne partyzanckie akcje jakieś jakieś niszczenie małych obiektów przeciwnika albo na przykład nie wiem takich takich jak dostranie radia żeby oni słyszeli tą, pro tą znaczy no nie propagandową no nie ale, ale ten głos właśnie ruchoporu, żeby on do nich docierał. To jest, to jest tak fajnie zrobione to jest tak yy, tak budujące klimat, że, że te elementy właśnie techniczne, które, które, które mogliby dopracować, no mi nie przeszkadzają. No grałem na Xboxie, one, więc wiadomo, że najniższa rozdzielność jest możliwych, <grych> więc prawdopodobnie tam, wiesz, piksele wychodzą z, z ekranu, ale to wygląda naprawdę ładnie. Wiesz, ten K-Engine oczywiście, on, on e, w skrzydła e, tak naprawdę w, rozpościera tylko na, na, na, na jakichś tam kosmicznych komputerach, na jakichś PC-tach ale on to naprawdę bardzo dobrze wygląda i, i, i to co jest najważniejsze w strzelance, czyli ta mechanika strzelania samego jest całkiem dobrze zrobiona, szczególnie, że e, gra wprowadza kilka elementów do tego, tak? Czyli masz jakieś zabawki typu samochodziki sterowane, z, wiesz, radiem, do które przyczepisz różnego rodzaju bomby, bo masz jakieś koktajle mołotowa, masz jakieś, jakieś bomby e, hakujące, tak? Czyli, czyli to są... Nie wiem, to nazwać, ale generalnie to są takie, takie urządzenia, które rzucasz albo możesz rzucić w jakieś, w, w jakieś takie urządzenia elektryczne, które możesz zhakować i je hakujesz. I na przykład, nie wiem, otwiera jakąś bramkę, te jakieś tylne przejście i tak dalej. No, jest, jest mnóstwo takich małych, drobnych elementów tej mechanicy, które sprawiają, że, że za każdym razem do wszystkiego możesz jakoś trochę inaczej podejść. Z drugiej strony to, co jakby w farkach się przyjadło, Czyli te wieże, tak one tu też są. Czyli jest na przykład musi się dostać jakieś mieszkania w jakiejś kamienicy. Mm -hmm. i, I oczywiście zabarykodowane są drzwi na dole, nie ma przejścia, ale już widzisz, że są że jest jakieś, jakieś są rusztowania, że jest jakieś e, że jakieś deski gdzieś tam poukładane, są tylko jak się tam dostać. I też prawda musisz kombinować, szukaj, no, no, no tak. Jeszcze trochę mi tej gry zostało do przejścia, więc nie wiem, czy ostatecznie się nie odbije od niej, bo, bo, bo to może być za dużo, bo to jest taki typowy właśnie otwarty świat, że pchasz główny wątek fabularny, który jest dosyć interesujący, ale oczywiście też masz, tak jak w tych Pokémon Go, taką manię robienia tych małych rzeczy, tych takich zbierania, doprowadzenia na przykład, nie wiem, do, do, do 100% na przykład tego, tego, tego podbudowywania do do powstania tych wszystkich ludzi tam, mhm. wiesz, bo, bo, bo ci ludzie żyją w tej okupacji, ale oni nie mają motywacji, żeby, żeby walczyć z tym, z tym wrogiem najeźdźstwem, a kiedy ty zaczynasz robić te partyzanckie akcje i one budują y, tą pewność siebie w tych ludziach, to widzisz, jak to miejsce się zmienia, nie? Nagle z tego takiego sielankowego miejsca, gdzie widziałeś te potrole tych y, tych niemal cybernetyczny że te, te latające drony nagle widzisz jakiś chaos, jakieś butelki palące, widzisz swoich ludzi, którzy biegają, wiesz, możesz rekrutować tych ludzi, kiedy, wiesz, naprawdę przygujesz się na jakąś grubszą strzelanie, czy próbujesz coś, jakąś fortyfikację yy, zaszturmować, to wtedy możesz sobie kilku ludzi do pomocy ze sobą zabrać, no to jest naprawdę fajne. Yy, więc na tym etapie mogę powiedzieć, że jak ktoś na przykład zastanawia się czy sięgnąć po Homefront Revolution to to, to, jest, to to nie jest zła gra i, i na pewno przynajmniej w moim przypadku warto i tutaj dziękuję Dawidowi że mi swoją kopię, bo on się odbił od gry, a ja, a ja tam a, ja a się ty się, nie, ratujesz zbawię. świat przed północno-koreańską zarazą dokładnie to może gry zostawimy i y, zrobimy sobie kącik kulturalny taki malutki <laughs> okej okay kulturalny. Mnie się, Rosławiu, bo też na swoim profilu zaprezentowałeś fenomenalnie wyglądający zestaw kilku tomów, chyba sześć tomów, sześć tomów. Hellboya. Mhm. Czyli to jest wszystko, co, co, co Mike Magnolia. Ee, wszystko, co zostało wydane. Te... Nie, to nie jest wszystko, co chyba narysował, bo jest jeszcze ten. Tak, opowieść... spin-offy takie są, tak? tak. spin-offy są i tam tego nie ma. To, jest, to są opowieści helbojowe i one chyba są wszystkie, tak mi się wydaje. Mhm. Ale ja nie jestem helbojowym znawcą. Tak naprawdę mhm. do tej pory czytałem helboj na, na wyrywkę. znaczy bardzo mi się podobał, ale jakoś tak nie miałem impulsu, żeby wziąć się za całość. W pol, w, w, jakby te polskie wydania były... Nie, czy Egmont z... chyba tę historię. Tak, Eg Egmont wydawał, ale to one nie były satysfakcjonujące po, nie pod względem edytorskim, tak bym powiedział. Mhm. E, zale Zależy szczególnie przy komiksach, żeby to było, było jak najlepiej wydane. Bardzo lubię twarde oprawy, tak samo jak Torgale kupuję w twardych oprawach. No i to mhm. inaczej się czyta. Tak, no, czasami bardzo rzadko czytam komiksy elektroniczne, ale wolę jednak w przypadku komiksu mieć ten, ten fizycznie, ten tom, ten, ten album w ręku. Ale dobrze, że siedzisz właśnie fizycznie to z tymi ciężarami, bo teraz dźwignąć taki jeden tom, to trochę siły trzeba. No to lekkie nie jest, ale wydane fantastycznie i, no i lektura sprawia mnóstwo frajdy. Ja to czytam sobie tak małymi dawkami, bo mówię, też czasu nie mam za bardzo, ale... żeby znaczy, bo to są też takie krótkie historie. Oczywiście, jak, jak masz to w takim tomie, to, to, to mógłbyś czytać tak przez, przez wiele, wiele godzin i, i, i tak, tak jeden tom, ale bo to, bo ja rozumiem, że to, są, to jest takie zbiercze wydanie, to są po prostu te wszystkie historie, tylko one tam ułożone chronologicznie według wydań, tak? Czy to, czy to jest? Czy teraz jak na przykład nie czy też tutaj jest jakaś jedna historia, niemal jak jakimś serialu? Nie, to się jest ciągnie? w zasadzie łącznie się, łączy się, wątki się łączą, już, już poprzednio się łączyły, teraz one są tak uszeregowane w kolejności nawet nie tylko nie tyle chronologicznej, co takby odpowiednie. Znaczy które w kolejności, która zapewnia wrażenia z lektury chyba jak najlepsze, ponieważ to nie jest idealnie chronologicznie. Tam są na przykład nawiązania, że więcej informacji o tym, co się wydarzyło, znajdziesz w tym i tym tomie. Więc tak, tak, tak czy inaczej, czyta się świetnie, to jest, to jest bardzo dużo, te, te tomy są bardzo duże, one są, mają znacznie większy format niż normalnie. Jedna strona to jest A4, tak mi się wydaje. Czyli jeśli nie większa. Czyli to, to nie są jakieś małe, małe komiksy, to, to, są, to są naprawdę wielkie księgi. Zresztą wrzucałem zdjęcie, które, na którym można porównać wielkość całości do takiej, do figurki z Warhammera. To jest przy, przytłacza wręcz. No, ale i tak chyba jeden Tom, Halboja, nie jest większy od tego omnibusa sandmanowego. Prawda? No jest większy, jest, jest, Jednak? znaczy nie jest grubszy, jest wyższy. Aha. No jest, jest, jest tak, one się ledwo mieszczą na półkach te, te Hellboya. <laughs> Omnibusy są grube bardzo i są dwa, tak? A tutaj jest sześć tomów, no i w sumie te sześć tomów jest i wyższe, i grubsze niż dwa tomy Hellboya. Ne, no, Sandmana, przepraszam. Maybe it's the cold wind, that the strange rumbling beneath the city streets it's the unnerving sense that there's a world around us we cannot see it's not your imagination no mogłem uwielbiłem chyba bo chyba jest takim bardzo ciekawą postacią. Ja, to nie, ja, ja już wyróżnę. Bardzo znaczy, jedyno, ja, także. Tak, Już 20 lat temu chyba, od 20 lat nie czytam żadnych superbohaterskich komiksów e, tak na bieżąco. Ostatnim, e, który przeczytałem, to była Sprawiedliwość, ale to ze względu na, na fantastyczne grafiki Aleksa Rosa. Ale, ale no, uwielbiam... E, znaczy Hellboy, bo Mag Magnolia jest Amerykaninem, o ile się nie mylę, tak? Tak, tak, tak. Ale, ale, ale ty komiks jest bardzo europejski. Do, dokładnie, wiesz, bo ten Hellboy, ja, którego ja y, też uwielbiam w, w postaci Rona Perlmana tak. w filmach. I cały czas że, że, że Guillermo del Toro nakręci trzeci film. No, i wątpię, że ten, w to. Wątpię w to. Że ten czerwony diabeł y, będzie, będzie miał na ekranie kolejną y, y, odsłonę, no ale. Znaczy, ja, ja cały czas mam te kciuki. No nie? Ja uwielbiam po prostu tą postać, ale uwielbiam też właśnie komiksy europejskie, takie takie wyjątkowe i no, no wiem, że można się to trochę znawcą, prawda, jeśli chodzi o, o o takie, bo jeśli chodzi o gusta, no to komiksowe, no to możesz się pochwalić całkiem interesującą kolekcją. Ja wspomniałem o tym Sandmanie, który jest wydany Yy, przecudownie w, w tym. Aż, aż mi korciło, żeby zamówić, ale to jednak jest dosyć duży wydatek i, i... Ale to można powiedzieć, że to jest inwestycja na lata. Tak, to jest bo inwestycja to, na lata. Bo, bo, bo, pewnie, pewnie kiedyś to będzie jeszcze więcej yy, warte. Nie wiem, czy yy, znasz taki komiks... Pytanie ci wcześniej, Al Largo Winch. Znaczy, ja z, czytałem jeden komiks, yy, znam film, no i wiem oczywiście, że to Van Ham, czyli współtwórca Torgala yy, napisał. I na podstawie zresztą swoich książek. No właśnie, że najpierw powstały książki, książki to jest później, ciekawe, a później on jest. Je. Tak, zaadaptował do, do, do komiksu. Ja bardzo Van Hama lubię nie tylko przez Torgala, także, także świetny komiks 13. Tak, o, o, właśnie uwielbiam Trzynastkę i mam wszystkie tomy. Fantastyczna taka akcja polityczna, taki thriller polityczny. Wydaje Nawet mi się... że gra była komputerowanie czy też tak, trzynastka była. była też z takim bardzo ciekawym komiksowym sznytem i wyglądała jak, ta gra wyglądała jak komiks, mimo że to była strzelina z perspektywy pierwszej osoby, to e, kiedy się oddawało strzał, to były to, to były dymki, że tam pif paf coś takiego. Tak, tak, tak. E, tak, tak, e, tak, tak, tak Naprawdę była bardzo ciekawie zrealizowana. U, Ubisoft to chyba wydał e, jakiś czas temu, mhm. że jakiś czas temu, to był 13 ja lat mam temu. Ja gdzieś, gdzieś na starego, tego oryginalnego Xboxa, mam kopię i, i nawet te niedawno, no, tak niedawno, to pewnie było z pół roku temu, Odpaliłem tę grę i ja wiem, że że to, jest, że to tak brzmi banalnie, ale ta gra rzeczywiście się nie zastarzała, bo ona ma tak specyficzną właśnie grafikę, przez to, że jest taka self i taka komiksowa. I to strzelanie wcale nie... ja, ja pamiętam, Mi się wydawało, że to strzelanie było takie bardzo proste, że, było, że, że ta gra mechanicznie kulała, nie że ona robiła wrażenie, bo miała ciekawy pomysł, że oczywiście nawiązywała do, do, do, do komiksu, ale że ona wiele sobie nie rozwiązuje, ale Okazało się, że wiesz, dwie godzinki spędziłem i jak nic. I to mnie bardzo ściągnęło, no. Ale, no tak, trzynastka jest trochę lepsza niż, niż, Largo Winch, bo, bo jest jakaś taka tajemnica w tym wszystkim, no, jest, jest, jest świetny komiks. Largo Winch, to jest, to jest historia Playboya, który, który, który zostaje spadkobiercą ogromnej fortuny. I oczywiście jest takim jakby Bruce'em Wayne'em, który nie musi być Batmanem. Który po prostu no. może być zawadiaką i pomagać ludziom i mieć różne przygody e, i nie musi przywdziewać sobie superbohatera. No tak w skrócie można powiedzieć. Że tam jest, e, e, tam nie ma superbohaterskich motywów. To jest bardzo dojrzały mm, komiks, jeśli można powiedzieć pod tym względem, bo, bo główny pater jest też takim love -lasem, e, kobieciarzem bardziej. Love -lasem to jest złe bardzo słowo. Jest, jest kobieciarzem. Ale... Odnosi się do nich z dużym szacunkiem, w tym sensie nie stroni od, od uraku pięknych kobiet, ale, ale nie można powiedzieć, że, że mamy z jakimś takim matchem do czynienia. No i oczywiście jest bardzo inteligentny, mówi wieloma językami. Swego czasu był serial, który ja oglądałem namiętnie w telewizji, nawet gdzieś tam w się, ie mam ponagrywane te odcinki. No i też dwa filmy były kinowe. Dwa? Ja też znam jeden. Bardzo dobre. Ja znam jeden. No, drugi jest to troszeczkę słabszy od pierwszego, bo pierwszy to jest tak zwany origin story, nie? czyli poznajesz Largo, poznajesz co mojego historia, ona jest. E, oczywiście e, troszeczkę zmieniona w, w, w, w porównaniu do, do komiksu, ale, ale jest na tyle podobna, że, że, że widzisz po prostu te, te nici wspólne, że tam nie, nie, nie wymyślili sobie, że przedstawimy tę postać w zupełnie nowej historii i tylko będziemy i tylko go tak nazwiemy, jak jak w komiksie. Nie, no to tam, tam jest podobieństwo, ale tam druga część się dzieje, tam w Birmie tam jakieś jakieś inne są wątki, których które jeszcze w komiksie, w komiksie jeszcze nie znalazłem, ale w Polsce to jest ciekawe, że komiks był najpierw wydany w pojedynczych takich małych tomach, a później zaczyno, wydano zbiorcze wydania i niedawno chyba pojawiło się wydanie dwóch tomów chyba dziewiątego i dziesiątego. Nie no wiem, to nie, nie widziałem, wiesz? To musiałem zobaczyć, tak. bo ja chętnie bym sobie uzupełnił kolekcję, bo głównie, głównie z powodu na scenariusza Van Hama, który zawsze nawet z banalnej historii potrafi coś wycisnąć. Tak, no to jest, to jest coś takiego ma typu... Znaczy yy, yy, yy, zawsze ktoś mógłby się oprzeć, że co ja gadam, no nie, ale yy, nie wiem, Alistair MacLean, Albo Robert Grundum, gdzie, gdzie masz takie te historie, one nie są skomplikowane i gdzieś ten twist zawsze jest tak, że na przykład, nie wiem, głównym przeciwnikiem jest twój e, najlepszy przyjaciel, nie? który w pewnym momencie cię zdradza, albo nie wiem, twoja prawa ręka twojego ojca. No coś no to są takie proste rzeczy, nie, to są proste zabiegi, ale one się świetnie sprawdzają, szczególnie kiedy to jest, kiedy komiks jest pisany na poważnie. Nie jest pisany dla e, dwunastolatka, tylko dla kogoś pełnoletniego. Mm -hmm. tylko z tego co wiem właśnie nie, też nie jestem w stanie potwierdzić czy polskie wydania są takie ale wiem, że wersja francuska jest taka mniej, mniej ocenzurowana, szczególnie jeśli chodzi o, o kobiece wdzięki i Amerykanie podobno mają zresztą pewnie w polskiej edycji też to jest tak że, że niektóre obrazki są narysowane od nowa bez zradzenia bez zbyt wiele wdzięków więc mm -hmm. no. ale Largo naprawdę polecam świetny, świetny komiks nie wiem, czy, czy znasz Koziorowca komik. Rzeczywiście, nie no. Jeśli chodzi o Andreasa, to ja mam wszystko. To nie. Właśnie, to bo y, ja, ja cię zapytam o tego Koziorowca, bo y, ja ostatnio się zainteresowałem. W sensie. Y, y, widziałem tylko y, okładki i tak sobie poczytałem. I tak sobie myślę, że to może być taki właśnie też komik, który mógłby mnie zainteresować. No, jeśli lubisz Lovecrafta. Jeśli lubisz Lovecrafta, to jak najbardziej. Koziorowc to był spin-off y, y, Rorka. To była postać, która się pojawiła bodajże w piątym albumie Ror Rorka i um, cieszyła się chyba na tak, taką polarnością albo sam Andreas, czyli autor i scenarzysta i, i, i rysownik komiksu uznał, że jest to na tyle ciekawa postać, że warto by mm, nadać jej własną serię no i, i teraz Kozioroż rozróż się już chyba do dwudziestu kilku tomów R Rork się skończył na siedmiu więc w zasadzie <laughs> można powiedzieć, że Rork jest spin-offem mm -hmm. i to opowiada historię detektywa takiego detektywa jasnowidza, który przybywa do Nowego Jorku i wiedziony przeczuciem i w tym Nowym Jorku od razu staje się właścicielem wielkiego biurowca z ogromną biblioteką i z zaczyna rozwiązywać, czy też udzielać rad możnym tego miasta i co, co chwilę wpada w różne terapaty i te terapaty są z jednej strony inspirowane takimi pulpowymi opowieściami z lat 30. a z drugiej też tak, takim, takimi niesamowitościami a Lovecraft właśnie. Są, są jakieś siły niesamowite, które rządzą naszym światem zza kulis i Koziorożec powoli odkrywa tajemnicę. No, jest, A to nazwa jest, Koziorożec? Koziorożec jest jego pseudonim. Aha. Tak, on, on nie ten... nawiązuje do, do, do znaku Zodiaku, czy... Chyba nie. chyba nie. On <śmiech> mówi o sobie Koziorożec, główny bohater. I to, tak, tak się nazywa, pan Koziorożec. I, i tam naprawdę mm, te opowieści, ja, znaczy tak, wszystkie kupuję, ale jeszcze nie wszystkie zdążyłem przeczytać. I, i troszkę żałuję, że one... W Polsce nie wychodzą w twardej oprawie, bo, bo to by na pewno im dodawało jakości. Chociaż i tak są wydawane na, na niezłym papierze, więc, więc nie ma co, co, co narzekać bardzo. Natomiast to są opowieści, jak to u Andreasa, pełne szczegółów i wymagające wielokrotnego czasami czytania, ponieważ dopiero jak czymś razem zauważa się coś, co rzuca nowe światło na historię, a może nawet nie tyle nowe światło, co pozwala zrozumieć historię, bo one są dosyć często zawykłane Tam z jednej strony bywają plansze, na których nie ma ani słowa, bo wszystko jest, jest, jest tak. operowane przepięknymi ilustracjami. Z drugiej są takie naćkane wręcz, że trzeba bardzo uważnie czytać i nie gubić ni zdania, bo to może spowodować problemy z zrozumieniem intrygi, które e, są często dosyć za zawikłane. Ale bardzo, jeśli ktoś lubi we Weird Fiction, to jest taki dla mnie klasyczny przykład A, Weird Fiction. Jeśli ktoś lubi Weird Fiction no to Kozioroże to jest mus. To jest mus. No właśnie zastanawiam się, czy, czy teraz to, te, te komiksy, no one, one są w niedużym nakładzie wydawane. Dlatego trzeba je od razu kupować. Jeszcze tak. od razu kupować, bo one znikną później i to jest. To jest... Ja, ja poluję zwykle na, na komiksy, bo człowiek się budzi za późno, bo na przykład jeśli chodzi o, o Largo, to te pierwsze tomy mi zupełnie przyleciały. Ja musiałem sobie na Allegro szukać i przyznam, że już na Allegro te ceny no, potrafią być wysokie. To, to nie jest tak, że, że to jest reguła, że każdy komiks prawda, w, w, zyskuje na wartości po jakimś tam czasie, ale, no, ale są pewne rzeczy, których po prostu w pewnym momencie już nie kupimy i, i trzeba trochę przepłacić. I teraz tak zastanawiam się, bo, bo ten kosierzyc mnie teraz już na 100% zainteresował, więc <laughs> po nagrywaniu zaraz zaglądam no, i, na Allegro. Jeśli komiksy Andreasa, tak jak, jak właśnie Rourke, chociażby, jak, Boże, jak on się nazywał? Sekundka. Muszę podejść do półki, bo moja, moja pamięć już powoli się psuje. Mm -hmm. No właśnie, jak Cromwell Stone, jak Arku, dwa tomy. Arku to jest w ogóle nieprawdopodobny komiks. Niesamowita ten, historia. Ten Cornell y, Cornel Sto Stone. Cromwell Stone. Cromwell Stone to jest, to jest jedna historia. To jest jedna to historia jest... w grubym tomie, Lovecraftem żyjąca niesamowicie, z genialnymi ilustracjami. Bo on, Czarno Czarno on, jestem, tak. on, on wszystko robi piórkiem i to wygląda jak, jak, tak jak drzewory, niesamowite po prostu. Tak, tak, tak, tak. tak. Też pewnie jest y, trudny do zdobycia w tym momencie. Powiem tak, wydaje. ja to akurat y, była taka seria czy mistrzowie komiksu europejskiego coś takiego i, i co zazwyczaj wychodziły naprawdę, naprawdę świetne rzeczy. Więc starałem mhm. się na bieżąco kupować. Zwłaszcza, że one nie wychodziły zbyt często, one wychodziły tam raz na, raz na kwartał, więc można było sobie odłożyć pieniądze nawet, żeby, mhm. żeby to kupić. A Cromwell Stone chyba wyszło niedawno drugie wydanie, bo on w, pewnym, w pewnym momencie był całkowicie niedostępny. Nie, bo ja, ja, Ta seria ja się nazywała plansza Europy. plansza Europy budaj. Planszę Europy to się. Ja polecam, żeby śledzić, e, siedzić komiks e, Gildia PL, tak. bo tam rzeczywiście wszystkie te informacje o nowych wydaniach się pojawiają i tam jest. Te... Ja, ja przeważam, będzie bez, bezczelna reklama. Tak. Ja na przykład wszystkie komiksy kupuję na sklep PL, bo tam chyba naj, jakby najwcześniej, znaczy, może nie najwcześniej, tam są dobre zniżki i, i, i mają to, co piszą, mają w, mają w asortymencie. Więc mhm. ym, polecam. Nie, bo, i, I to jest tak, że właśnie, że w momencie, jak czytasz tam o czymś, yy, to, to wiesz, że możesz to zamówić. tak ułatwiony, wiesz, jest, jest problem rozwiązany z tym, że nie musisz tego szukać nigdzie. Tak. Stąd na przykład, to jest w ogóle najciekawsze, taki polski komiks, który to jest ciekawe, że on po latach taka, takim kultem obrósł, ekspedycja. Ha, ha. że ekspedycja doczekała się y, chyba z dwóch takich dużych zbiorczych wydań, jedno było takie wydanie, że było dwutomowe, później wyszło jednotomowe a teraz widzę, że znowu pojedyncze zeszyty są sprzedawane w kioskach wyszło jednotomowe y, wydanie w ubiegłym roku, które mam z autografem pana Polcha i teraz wszystkie o. one wychodzą też w, jednotomowe tak jak dawniej Także ja, ja, ogóle... mam, ja mam jeszcze pierwsze tak. wydania wszystkich, wszystkich, znaczy nie wszystkich, bo, bo jeden zaszedł się w Polsce nie ukazał, ale wszystkich tych siedmiu, które się ukazały w Polsce, to mam pierwsze wydania jeszcze. Ale w tym wydaniu takim zbiorczym już są wszystkie, wszystkie te tomy? Nawet tak, te, się... z, z, z, wydanie zbiorcze już obejmuje wszystko bo ja mam problem taki z ekspedycją, że ja uwielbiam science fiction i to jest ten klimat, który tak cieknie tam. Zresztą jest nawiązanie, że, to jest, e, że, że w fabule jest nawiązanie do tych teorii Danikena. Prawda? Tak. Więc, e, więc... To jest na podstawie jego teorii. Zresztą jak były te pierwsze wydania, to była, była informacja o tym, że tak. Arn Arnold Mostowicz i Alfred Górny scenariusz na podstawie e, Ericha von Danikena. No i to jest... I to jest e, no ciekawe w tym wszystkim, tylko ja zawsze uważałem, że ta, że ta fabuła ona nie ma takiej, ona, że ten komiks nie klei się tak fabularnie, w tym sensie, że tam jest wiele rzeczy takich dziur no nie, w tym wszystkim, e, że czasami nie było nie było wiadomo, z, to, z czego wynika ale po latach po prostu jest... No, ciekawie się to ogląda I, i ja bym chciał, żeby właśnie więcej takich komiksów doczekało się jakichś, jakichś podobnych wydań, bo ja wiem, że, że taki, taki polski komiks, który Kultem Obóz, wszystkie te hasy, Klossy, Żbiki i tak dalej, one się doczekały jakichś takich nowych wydań, ale ja mówię właśnie o takich, tego typu jak Ekspedycja czy nie wiem, czy taki, taka seria nie była, czy to był jeden z tej serii, tak, piloci śmigłowca. No fabularnie... Piloć śmigłowca było, to była seria dosyć kilkunastrośnikowa, no tak jak Hans Kloss, jak e, ci podziemny front i one e, nie doczekały się żadne, żadnego wznowienia ostatnio. Jedynie, co jest wznawiane, to, to, to żbiki. Żbiki Aha. są wznawiane powolutku e, i począwszy od tych pierwszych historii jeszcze tak e, w zasadzie szkicowanych wręcz, bo, bo, bo to nie, nie robi tak. tego jeszcze ani Rosiński, ani Polch, ani, ani Wróblewski, tylko inni rysownicy, tak jeszcze bardzo powiedzmy, bardzo uproszczone są te rysunki. Tak. I teraz chyba wychodzi pięć niebieskich goździków, po raz, po raz wtóry już z uzupełnioną jedną planszą, Mm -hmm. I one powoli powoli wychodzą. Ale też kolekcjonujesz kapitana Żbika? Jak, powiem tak, jak kapitana Żbiki kolekcjonowałem w latach 80. <laughs> miałem, nie miałem wszystkich, miałem dużo, ale musiałem je sprzedać, bo potrzebowałem pieniędzy. No i teraz ja. No i teraz tak kupuję. Mamy je też w wersji elektronicznej przez wszystkie zeskanowane. I to są mhm. akurat takie komiksy, które jako, że miały mały, to był mały format, dość je się dobrze na iPadzie czyta. Tak. I, I czasami się przypominam, bo jakby... Jest, jest... Ja bardzo lubiłem te wszystkie takie propagandowe historie, które były na początku. Znaczy one były propagandowe ale... nie dlatego, że one były wymyślone dla, na co, tylko że one po prostu miały tak ku pokrzepieniu serc. Pokaż ale ci, jak, co? Jak, jak, wie, jak młodzi wieko, Polacy, wieko... jak młodzież jest to zdolna, sprawna. Wielką zaletą Żbika było to, że on, oczywiście oczywiście to były umoralniające historyjki, natomiast on unikali polity, politykierstwa i politykowania. Tam nie było y, zazwyczaj historii y, politycznych, tak? O zgniłym kapitalizmie i wspaniałym socjalizmie. To były w większości y, historie kryminalne po prostu. Tak, Uniwersalne tak, tak. historie. Więc y, no i... i Dlatego, dlatego żbika lubiłem. Tam, to on nigdy to, to, nie był, to nie był jakiś taki ceps MO, tylko to był tak. pan detektyw, taki bardziej bardziej Sherlock. Ni, ni, niż, no niż... Tylko że chodził w mundurze, prawda? Tylko że czas, czasami chodził w mundurze, tak? On, znaczy ja on... właśnie pamiętam kapitana żbika, który był zawsze w mundurze, ale to jest to jest mają Na pamięć jest, jest bardzo wyborcza, tak. Wybiorze, wybiorze. Ja, ja, ja żbika lubię. To był gość. To był naprawdę gość, a ty, no, no, tak tam były jeszcze historyjki na ostatnich stronach za ofiarność i odwagę. Pokazywały tak. takich ludzi, którzy Jakiś wykazali młody się... młody chłopak uratował tak, jakieś wykaz... dziecko na przykład tak. w I tam już w ogóle nie było żadnych, żadnych politycznych trendów. To były po prostu osoby, które wykazały się odwagą, heroizmem, ratując innym życie. No i otrzymywały taki, taki medal. Więc to jest fajne, pozytywne. To też były inne czasy i, i to też był taki element tego komunikatu który, tak jak mówisz, no, on unikał polityki, ale jednak był nastawiony na takie pozytywne nastawienia, Czy, że on był, najważniejsze było, żeby przekazać jakąś dobrą nowinę, żeby nastawić, tak, tak samo jak te wszystkie kroniki filmowe, które były przed, przed filmami, one, one były takie pozytywne, a w dzisiejszych czasach media przyścigają się, które będą miały jakby najbardziej negatywny komunikat, jak kto po prostu będzie miał jeszcze tam komuś bardziej dowali, coś się ta I, i, i trochę, trochę mi teraz szkoda e, tych, tych tamtych czasów, dlatego tak właśnie z sentymentem wracam e, czasami właśnie do e, pamięcią do, do, do, do, do tej innej epoki właśnie, można powiedzieć, że Polacy byli rzeczywiście ciemiężeni, ale, był, ale, ale czytałeś właśnie te historie i jakby lepiej się czułeś, można powiedzieć, bo wiedziałeś, że, że w narodzie jest dobry duch, a teraz jest trochę odwrotnie, ale to już jest też inna, inna kwestia. Dobrze, no to kończymy kącik kulturalny. kulturalny. Ja, ja, ja się strasznie cieszę, że, że tutaj porozmawialiśmy sobie e, chociaż chwilkę o, o komiksach. Ja tylko e, polecę, nie wiem czy, e, ale na pewno słyszałeś, bo wspominałem też i w Grysławie o magazynie e, Coś na progu, który tak. wychodzi jako coś teraz, ale w międzyczasie odkryłem, że jest inny magazyn w tym samym formacie wydawany w tej, i też o, o, o grozie, o kryminale w takiej właśnie formie i on się nazywa Okolica Strachu. I to jest 120-130 stron jakichś felietonów, opowiadań, wszystko właśnie pod szylem takiego lekkiego horroru, takiego trochę groteski. Rewelacja, naprawdę. Nie będę tutaj specjalnie teraz się rozwodził, ale okolica strachu sobie wygooglujcie, zobaczcie na Allegro i będziecie wiedzieć, o co chodzi. No cóż, no to, no to tyle. No to kończymy nagrywanie. Dziękuję Ci, Rysławie, jeszcze raz za rozmowę. Dziękuję bardzo za, za rozmowę. Za proszę, jak, zwykle było, jak zwykle było bardzo miło. Dziękuję wszystkim naszym drogim słuchaczom. Pamiętajcie, żeby nas odwiedzić na naszej stronie www.fantasmagieria.net słuchać audycji Grysław w serwis, Rock Service FM i na stronie rysław.pl dołączać do grupy Fantasmagieria, lubić nas na Facebooku. Zdecydowanie <grymne> tak. Już... I na Instagramie. Ja się pojawiłem ostatnio na Instagramie. O, jestem na Instagramie. Więc zapraszam. Nie, do... A jak, jaki to jest ten Twój Insta Instagram handle? Czy jak to się tak ładnie nazywa? W po prostu Rysław, czy... Właśnie bardzo łatwo można to zmienić. W tej chwili mam taki, jak mam nazwę strony Facebookowej, czyli Official Rysław, tylko nie wiem, czy nie jest zbyt pre pretensjonalny. Czy sobie nie zmienię na Ryszard Kaniowski, bo niestety nie Rysław, Rysław się... ktoś mi zajął jakiś. Możesz mieć drugi, drugie konto i tam będzie Rysław na... By Night albo coś na stylu. Nie, albo, nie, nie, nie. Rysów of the record. Aczkolwiek wrzucam, wrzucam zdjęcia nie, nie tylko takie jak na swoją stronę na, na fejsie, gdzie głównie są to rzeczy związane z grami, powiedzmy z popkulturą, grami i popkulturą, tylko też tutaj pozwalam sobie na bardziej takie zdjęcia typu fitness, tak, tak. tak mhm. Posiłki, zdjęcia z siłowni, ale też jakieś właśnie komiksy, figurki, jak na przykład ostatnio ten mój smok, który się spodobał wiel wielu osobom, jak wrzuciłem zdjęcie pięknie pomalowanego smoka wysokich aż, aż chce się, prawda, zagrać w Warhammera. Warhammer, ja Warhammer się, jest że, super. że swego czasu kupiłem jakiś zestaw Dark Vengeance mroczna chyba. A to jest się do czterdziestki. Tak, do 40, i to jest chyba jakieś kolejne wydanie, bo zwykle jest tak, że te wielkie zestawy, one są związane z wychodzeniem nowej edycji. Ale jakby nowa edycja się nie pojawiła, ale pojawiło się nowe wydanie tego, tej, tej, tej mocznej zemsty. Ono się tam minimalnie różni od poprzedniego, ale nadal leży w pudełku, bo cały czas sobie obiecuję, że kiedyś to wyciągnę i to wszystko pomaluję, ale jednak, no, powodu czasu nie ma i też takiego talentu, nie żeby to tak pięknie wyglądało, jak ta twoja figurka elfa na smoku, więc może za kilka, za kilka lat. <śmiech> Dzięki jeszcze raz i, i do usłyszenia. Hej. Hej. A więc pod koniec gry nasz bohater, który ucieka z tego tutaj totalitarnego świata, który bardzo przypomina jakby ponure wizję Orwella, dociera do takiego dziwnego konglomeratu ciał I, tak. I one go przyciągają do siebie i on staje się częścią wielkiego organizmu. Takie, tak Takie groteskowe, i, makabryczne tak, Bardzo to wygląda to groteskowo i makabryczne rzeczywiście. I od tej pory... Y, jakby przechodzi jak burza przez te wszystkie miejsca, w których się skradał i, i, i ukrywał przed znalezieniem. Teraz jest tak, że w zasadzie jest nieśmiertelny praktycznie, nic nie jest w stanie go zranić. Co więcej, poprzednio wrodzy mieszkańcy starają się pomóc mu uciec. To jest, to jest ciekawe. No i na koniec nasz, nasz bohater ucieka i to, i to jest znaczy ucieka, leży na ten, na, na, nad wodą i to jest koniec, nie wiadomo tak. co, co się stało czy rzeczywiście czy, się to jest zakończenie się, że podstawowe, to jest takie. podstawowe i teraz teori, jedna z teorii brzmi takich, że przez całą grę, kiedy sterujemy tym chłopcem, to tak naprawdę sterujemy wykonujemy rozkazy tego, tego bytu wielociałowego który przyciąga chłopca do siebie i że, żeby stał się ostatecznym elementem tej układanki, który pozwoli wyrwać się z okowów. I to jest. No i to jest taka najbardziej jakby racjonalna, jeśli można to mówić o racjonalności, teoria. No tak, ale to jest takie doszywanie trochę do jak Dokładanie, jakby. Yy, no, musiałbyś zakładać, że ten byt ma właśnie taką moc jakąś yy, te, no telepatii i tak dalej. Coś takiego trzeba założyć, no bo, bo jakby czemu, czy, dlaczego ten chłopiec inaczej chciałby stać się częścią tego, bo Ewidentnie do tego domu. Czy się wydawało, że tam się, że on się stał częścią przez przez wypadek, że cały czas po prostu uciekamy gdzieś tam yy, no, ta graka w jednym kierunku nas prowadzi, tak, że w prawo idziemy. Także tak? w tym sensie przejdziemy przez te różne poziomy, tam obserwujemy różne takie sytuacje, yy, które są czyste, czytelne. Tam tam nie ma. No, na początku gonią tego chłopca i nie zależy im na, na złapaniu tego chłopca, tylko na, na zabiciu. Bo ta gra ma niesamowicie brutalne e, sekwencje e, śmierci bohatera. No to jest coś, co rzeczywiście być może za długo trwa, być może szybciej by, zagryzienie na przykład przez jakieś bestie, jakieś psy, no nie, nie powinno trwać kilku sekund, to powinno być pół sekundy i, i tyle. E, to to, to, to szokuje. Ale za każdym razem widzimy co, jakby coś konkretnego, tak? Że widzimy te, tych, tych ludzi, zombie, którzy, którzy, których kontrolujemy przez tą czapkę i tak dalej. Jakby wszystko jest takie czytelne, nie? że widzisz, że, y, y, że tutaj bym. Y, znaczy, ja nawet nie, nie, nie śliłem się, bo rzeczywiście, no, ciężko jest zinterpretować to takie czyli. Ciężko jest po prostu wymyślić tak naprawdę powód. On na pewno istnieje, bo, bo, bo twórcy, tak jak samo jak w Limbo, tak i tutaj, założyli, że, że to wszystko jakiś ma sens, tylko że podobno wiele rzeczy jest bardzo ukrytych. Trzeba je odnaleźć. Tylko to jest bardzo ciekawe, jak, jak te rzeczy interpretować, bo te sekrety, które, które odnajdujesz, czy tam jest jakaś taka dodatkowa treść, która, która tobie pozwala na przykład coś do, dointerpretować, czy to jest tylko jakby przełącznik Mm -hmm. który pozwala ci odblokować to ostateczne zakończenie. Wiesz, to tak chodzi o to, że 1-0, 1 1-0, nieważne co tam się dzieje, tylko po prostu gra sprawdza, czy masz te wszystkie przełączniki na jedynce. I wtedy odpala ci to jedno zakończenie, czy to jednak ma jakiś sens? Nie wiem, czy zakończenie ma jakiś sens, bo yy, tym, tajnym <laughs> tym, ty, tym tajnym zakończeniu dochodzisz do yy, do przejścia po, z, tym, z tym przełącznikami, jak wspomniałeś i yy, yy, yy, żeby odpowiednio tę kombinację otwierającą rozpoznać, trzeba wsłuchać się w dźwięki dochodzące w innych miejscach i one po pozwolą ci otworzyć tę, tę kombinację. Dochodzisz do statku kosmicznego, tak to się wygląda jak statek kosmiczny i są zaznaczone miejsca, w których są sekrety. Tam, jedynie. To okay. jest jedyne miejsce, gdzie... gdzie znaczy, jakby etapy, w których są zaznaczone sekrety i jedno jest podświetlone to, w którym teraz jesteś, wchodzisz do tego statku i zaczynasz go od początku. Hmm. No, czyli, czyli właściwie tak jak po napisach tak, zwykłego przejścia. Tak, więc nie wiem po prostu co... Hmm. No, to jest ciekawe. No widzisz, tutaj ten, ten statek kosmiczny coś już tłumaczy. ja to sobie tak tłumaczę, że to jest statek kosmiczny albo to jest po prostu to taki albo batyskaw jakiś wielki, coś takiego. Czy w ogóle sam, sama kwestia tego, że to jest że to jest jakby zapętlone że to jest, to jest jakby jaka taka pętla czasu że tak naprawdę to nie jest ten byt nie przyciąga tego konkretnego dziecka tylko jakby przyciągnął takich dzieci już mnóstwo aż utworzyła się taka kula z tego tego tego ciała i za każdym razem to wiesz coś w stylu nie wiem jakichś takich klasycznych science fiction filmów gdzie jest ten paradoks czasu no nie? Że, ta, że, że jednocześnie jesteś prowodyrem a i, i efektem nie wiem jak to powiedzieć to, to, to miałoby taki sens, że na przykład, że nie wiem, jeśli, jeśli gra na przykład wyczułaby ile razy przeszedłeś tą grę, to na przykład ta, ten, ten, ten blob byłby jeszcze większy, nie? Że coś coś ten stoi, ale to ale no to jest ciekawe. Ja muszę zobaczyć w każdym razie, to jak mówisz, to to, to to sekretne zakończenie może pobawić się w te sekrety i tak dalej. teraz możemy wrócić do, do mówienia o grze bez, bez zdradzenia e, sekretów.